Przez wieki dręczono ludzi modlitwami, które kazano im modlić się, jak na przykład: Zdrowaś, Mario, łaski Paula, pan z tobą. Ktoś, kto by się nie pomodlił najpierw tortury, potem palenie na stosie. Zdrowaś, Mario, łaski Paula, pas tobą pałasz bawionek, ty panty na wiatrobie. Boga spawiony o Jezus. Drogaj Mario, Łoszki Teóra, pasowo. Boga spawiony z między niewiastami i boga o mojego Jezus. Bądźcie za nami krewnymi. Teraz mi powie, że naszej obecności. Drogaj Mario, Łoszki Teóra, pasowo. Bądźcie nami krewnymi. Teraz nie powinna tak śmierci naszej Amen. Teraz nie powinność tak śmierci naszej Amen. I Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś niebie, śmierć sobie we dwoje. Przejdź królę, oje. Bądź wola Twoja, jako w niebie trafili na ziemi, Nie ma dlaczego, bo wtedy mu daj nam dzika. I odpuść nam nasze eh, eh, Jako i my odpuszczamy naszych winowajców O tym, jaką kulturę ma Kościół Watykański, nie świadczy fakt, że na przykład ja mieszkam jako niekatolik, w tym mieście, a ich dzwony walą wszystkim od szóstej rano. Jak do mnie przyjeżdżają goście, bo ja już jestem przyzwyczajony, budzeni są przez ich chamstwo. Po prostu walą dzwonami na hama wszystkim. Skąd się to wzięło? Otóż to się stało w taki sposób, że przecież oni to siłą i mordem narzucili tutaj Watykan. Mordowali plemiona słowiańskie. Niszczono rdzenne wierzenia ludów słowiańskich. Wszystko na chama. Ogniem, mieczem, mordem. Ludy, które nie chciały przyjąć katolicyzmu i opłat kościelnych, jakie Watykan ściągał w średniowieczu potwornych, te były mordowane. Wymordowano Jaćwingów, Prusów i wiele innych ludów, o których już nic nie dowiemy. Pomyślmy chwilę o nich, aby kiedyś w sprawiedliwości stało się zadość wobec Watykanu. Tak jak Watykan wspierał bardziej krzyżowców, którzy zwalczali plemiona i według legendy w 1410, w bitwie pod Grunwaldem, pogańscy Litwini i półpogańscy Polacy zniszczyli ich. My musimy walczyć o to, by słowiańskie plemiona odzyskały swoją tożsamość. Nawet jeśli została zniszczona, to nie może być ta katolicka dalej narzucana na Hama. Oni walą dzwonami wszystkim. Nie patrzą na nic. Każdy musi słuchać ich dzwonów. Brak kultury, chamstwo, narzucanie się od średniowiecza przez cały czas. Do dzisiaj to zostało. Do dzisiaj każdy musi słuchać, jak te dzwony walą bez opamiętania. Wszystkim. Godzina szósta rano, w niedziela siódma rano, już słychać dzwony. Godzina dwunasta, czy tam która, co chwilę walą tymi dzwonami bez opamiętania. Oni są panami, oni rządzą. Oni wszystko zmiatają z powierzchni ziemi, tylko oni i nic więcej, tak jak te ich dzwony, wszędzie poustawiane krzyże, wrypali krzyż nawet do Sejmu, przecież tam są różni ludzie, są ateiści, są niewierzący, krzyż jest nad wszystkimi, krzyż jest wszędzie, idzie się miastą, ulicą krzyż uroczystości państwowe kapłan modlący się brak tolerancji, lekcja religii katolickiej, wyzywanie obrażanie wszystkich innych świadkowie Jehowy jako koty są gonione przy cichej aprobacie kleru, który monopolizuje wszystko nie mają litości o miłosierdziu im się gęba nie zamyka, piękne hasełka nawet niepełnosprawnych zaczęli teraz niby poważać tylko po to, aby elektorat bić wcześniej mieli gdzieś. Podczas ich władzy w średniowieczu chowano po przytułkach, mordowana jako pętanych przez diabła. Nie było żadnej litości. Dopiero jak darwiniści zaczęli mordować niepełnosprawnych, ci żeby pokazać, że to było złe to, oni teraz się niby z nimi zajmują. Jedna wielka pozerka. Miłosierdzie na pokaz, miłosierdzie tylko po to, aby oszukiwać by stworzyć sprytną maseczkę ukrywającą walkę o władzę Watykanu – organizacji przestępczej, która wali dzwonami wszystkim. To jest bardzo dobry symbol pokazujący czym jest Kler i czym będzie, jeśli tylko będą mieli większe możliwości niż mają. Ateizacja świata Europy, darwinizacja świata Europy doprowadziła do utraty władzy politycznej. Ameryka, kiedy podbiła Włochy, zdobyła władzę nad Watykanem, wymusiła ekumenię, bo w Stanach Zjednoczonych dominują religie chrześcijańskie, niekatolickie, głównie zielonoświątkowcy, baptyści i inne ruchy ewangeliczne. Katolicy są w mniejszości i Ameryka, jako imperium zła, zdobywając władzę nad Watykanem i gdy Watykan zobaczył bombę, atomową w Hiroshimi i Nagasaki, oni zrozumieli, musimy się całkowicie im podporządkować, no nie ma wyjścia, bo nas zniszczą i prowadzą podczas Soboru Watykańskiego II reformę ekumeniczną, ale dziwnym trafem ekumeniem objęte zostały tylko te ruchy, które mają umocowanie polityczne, inne zostały określone jako sekty, niebezpieczne ruchy, niebezpieczne kulty, które jak Wojtyła tu jak przyjechał do Polski i podburzał ludzi podczas pielgrzymek mówił są to kulty obce naszej tradycji i naszej kulturze, są to sekty. Tak mówił, tak podburzał i mówił walczcie jak na Wersterplatte z wszelkim czymś co nie jest naszą wiarą katolicką. Sprytnie zakamuflowany sposób do młodych ludzi powiedział niszcie mniejszości wyznaniowe, Uznawajcie je za sekty, bo to jest obce, to jest nie nasze. Tak jak Piotr Skarga kiedyś mówił, że ci, którzy nie są z nas, wąs Polski, tylko my katolicy. W ten czas protestanci stawali się popularni. Piotr Skarga mówił o nich, heretycy wąs Polski. I Wojtyła też stosuje tą samą zasadę, wąs Polski innym. Oczywiście nie powiedział tego wprost. Potrafił je odwiedzić synagogę i kościół luterański. No bo diaspora żydowska ma bardzo silne wpływy w Stanach Zjednoczonych. Wywalczyli sobie silną pozycję. Izrael jest jednym z przyczółków Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście Wojtyła musiał synagogę wspierać. Chociaż też trzeba przyznać, że on nie był antysemitą, bo jednak istnieje prawdopodobieństwo, że sam miał jakieś tam judaistyczne pochodzenie. Jego matka wygląda na... Żydówkę, ewentualnie Hazarkę. Lud Hazarski przyjął judaizm i potem oni emigrowali do Europy i byli nazywani Żydami. Więc być może Wojtyła jest z pochodzenia Hazarem miał przyjaciół Żydów, więc tutaj nie było mu nawet trudno. Kościół luterański ma umocowanie w Niemczech. Kościół prawosławny w Rosji, ale tutaj już Wojtyła z prawosławnymi miał ostry bój bo próbowali się wepchać do Rosji i narzucać katolicyzm tam niszczyć prawosławie, no i Cerkwia prawosławna się sprzeciwiła. Wiadomo, kościoły protestanckie mają silne umocowanie w Stanach i tak dalej. Buddyzm to Japonia i tak dalej, Islam półtorej miliarda ludzi. Tutaj Wojtyła musiał grać rulkę ekumenii, musiał jakieś robić spotkania. Ekumeniczne, gdzie tam wszyscy się mogli pomodlić. Oczywiście zaproszeni byli tylko oficjele wielkich religii, w tym buddyzm tybetański, Dalai Lama i inne pseudomistyczne ruchy. Nawet jeśli w buddyzmie tybetańskim jest dużo prawdy, dużo faktów. To była to religia polityczna, która uciskała lud, która żyła jako pan na plecach ludu. Lud ciężko harował, i ci się pławili w luksusach. Tak to jest, że w religii mogą być dobre elementy, w buddyzmie tybetańskim jest tego bardzo dużo. Są utalentowani mówcy, twórcy i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, wielkie religie tylko żerowały na głupocie ludu i wyzyskiwały lud. I one się mogą w jakąś tam ekumenie połączyć mogą się pomodlić, wspólnie zrobić to i tamto. Ale fakty są inne. Inkwizycja, która kiedyś paliła na stosach, dzisiaj nie może. Dzisiaj tworzy wykluczenie, robiąc z mniejszości wyznaniowych niebezpieczne, groźne sekty wobec tych, których nawet nie mogą tego powiedzieć wprost, jak wobec Świadków Jehowy, chociaż tutaj mówią, jest to zarejestrowana organizacja i tak dalej. no to pokątnie, pokątnie szeptają, albo takie tworzą programy telewizyjne, tak mówią w kościołach o sektach, że przeciętny słuchacz z każdego człowieka, który powie, że nie jest katolikiem, nie chodzi, a wierzy w coś tam, zaraz będzie on odbierany jako z sekty. Nie trzeba powiedzieć wprost, wystarczy tak tłumowi przekazywać informacje o groźnych sektach, sekta czai się wszędzie, uwaga sekty latem, uwaga sekty tu, tamto, o sektach mówi się w szkole o sektach mówi się w policji, wszędzie groźna sekta, mówi się ten który jest sekty nie je mięsa inaczej się ubiera, nie, nie ogląda telewizji, nie robi tego tamtego to są typowe zachowania ruchów różnych religijnych mniejszości, nie jedzenie mięsa współczucie dla zwierząt, współczucie dla innych istot, bardzo dobra sprawa no śmieszne, bo nawet niektórzy katolicy nie jedzą mięsa, niektórzy którzy nawet propagują je jedzenie mięsa. To jest śmieszne, że oni podają jako jeden z ewentualnych tych niejedzenie mięsa i dlatego na przykład tak to wpajali w społeczeństwo, że nie jeden Weganin musiał usłyszeć, o, ty jesteś z sekty, bo ty nie jesz mięsa, ty jesteś z sekty. To się nie działo znikąd. Przecież Watykan jest potężną korporacją, wiedział, jakie skutki wywoła taka propaganda, jaką głoszono. To przecież nie, nie trzeba było żadnych jakichś wielkich badań po prostu zrobić sondaż. I zobaczyć, jak społeczeństwo reaguje na ich propagandę o sektach, żeby zobaczyć, o, tu już jest niedobrze, tu chyba żeśmy za dużo powiedzieli, bo teraz oni już z każdego zrobią sektę. Nawet zielonoświątkowiec, z którym my się potrafimy spotkać i porozmawiać, to już jest sekta. Świadkowie Jehowy sekta, chociaż są katolickie broszurki i tak dalej o, o tym, że to są sekty niebezpieczne. Hare Krishna też Sekta, wszystko sekta, no jakby oni chcieli być naprawdę ekumeniczni, tolerancyjni, na inność, tak jak mówią o tym, jak deklarują. Oni bardzo wiele rzeczy deklarują, bardzo wiele rzeczy potrafią powiedzieć, ale kompletnie co innego robić. Na przykład mówią o tym, żeby być niechciwym, a machloje Banku Watykańskiego są znane na całym świecie. I tak samo tutaj, oni mogą mówić, sekty to są tylko określone niebezpieczne grupy, ale my to przekażemy społeczeństwu w taki sposób, żeby każdy, kto nie należy do nas, był już z podejrzeniem o sekty. Są ludzie z kościoła nawet luterańskiego, gdzie Wojtyła nawet był w kościele luterańskim podczas jednej z pielgrzymek i i tak uważane są za sektę i tak dalej. Ta inkwizytorska świadomość przez Watykan była przez setki lat wpajana w ludzi. Każdy, kto nie jest z nas, to heretyk, to inowierca, to zaprzaniec, to groźna sekta. I niewiele trzeba, żeby umocować ten stereotyp, który w społeczeństwie był od setek lat wpajany przez inkwizytorską mentalność Watykan, kiedy miał władzę. Teraz wystarczy tylko parę hasebek powiedzieć, wzmocnić, nie dopowiedzieć i już mamy cierpienie, już mamy tragedię, już mamy ból. Ale oni widzą to. Jeśli nie widzą, to oni jako współodpowiedzialni za zarządzeniem krajem, za osoby, które mają silną pozycję polityczną, czy to w partiach swoich, oni współodpowiadają. Więc nawet gdyby oni nie widzieli, to oni już popełniają przestępstwo niedopatrzenia. Jeżeli kierowca na skutek niedopatrzenia spowoduje wypadek, powinien ponieść karę i konsekwencje. Więc brak kompetencji, nawet gdyby to była niekompetencja, bo oni się bardzo dobrze kryją i potrafią zawsze się ze wszystkiego wykręcić, to już jest poważne przestępstwo. Tutaj na 99% możemy być pewni, że oni celowo doprowadzili do sektofobii, by zmonopolizować poglądy Polaków na religię. Religia jedyna to my, wszystko inne to sekty. Oni wiedzą, że luteranizm nie zdobędzie w Polsce wielkiego wpływu, bo jest to też religia taka skostniała, nie ma takiego żywego, silnego pędu do ewangelizacji w krajach katolickich, bo oni się podogadywali. My wam nie wchodzimy na teren, wy na mnie wchodźcie, to są już takie umowy, które od setek lat funkcjonują. Poza tym Polakom Kościół luterański kojarzy się zazwyczaj z Niemcami, z zaborcami, z bólem, prawosławni z Ruskimi, z bólem i tak więc oni już wiedzą mniej więcej, że mogą sobie pozwolić na tzw. ekumenię bo jeśli by się okazało, że wielu Polaków przechodzi na luteranizm i zacząłby być problem, o to by się już zaczęło po kościołach szemranie. Oficjalnie nic, ale cicho uważajcie to sekta, uważajcie to tamto. Luteranie nie czczą Marii, a Maria to jest Matka Boska i Biblia mówi o Marii Boskiej i potrafią tak wykręcać wszystko, żeby zrobić z kościoła luterańskiego, tak jak było w średniowieczu, jak szczuli na nich. Jak potrafili wymyślać, jak potrafili przekręcać cytaty biblijne, budowanie, że luteranie nie mają racji luteranie heretycy, luteranie to-tamto. Znamy tę propagandę, bardzo szybko by ją odnowili. Ona i tak występuje tylko na razie tak cicho, gdzieś tam po kąt, nie gdzieś tam szeptają, szemrają po tych swoich grupach cichutko no bo nie ma problemu. Nie ma problemu, bo nie ma żywej religii, która by przyciągła młodych, odciągnęła od Watykanu. Ale kiedy się pojawiają nowoczesne, młode ruchy atrakcyjne dla młodych i tak dalej. O, tu już jest problem, bo na zachodzie myśmy przymknęli oko i co? Wszystko straciliśmy. Puste kościoły. Ludzie przechodzą na medytację, na buddyzm, łączą się z jakimiś religiami wschodu i tak dalej. O, tu już nie możemy sobie pozwolić na ten błąd. Tu już musimy przeciwdziałać. Tu już jest ostra walka, ostra propaganda. Uwaga, sekta. Sekta czai się wszędzie, sekta na rogu. Ośrodki dominikańskie twierdziły, mamy 300 groźnych sekt w Polsce. No to jak czysta groźnych sekt w Polsce, no to naprawdę. Nie można słówka powiedzieć o mistyce, żeby nie być podejrzanym o to, że się jest sekty. Jeśli się nie powie, jestem katolikiem ta fobia, taka, taka agresja była wprowadzona celowo oni to sprytnie w zakamuflowany sposób zrobili kto za tym stał? nikt inny jak Karol Wojtyła on przyjechał do Polski na pielgrzymkę w 1987 i głosił między innymi na Westerplatte że młodym grozi wyżywanie się w groźnych sektach tak obcym naszej kulturze i tradycji nie więcej tak powiedział i dał jasny wyraz na Westerplatte mówiąc Musicie walczyć, każdy ma swoje Westerplatte i po chwili mówi, wyżywanie się w sektach, tak obcych naszej tradycji i kulturze. On też wywalczył silne prawa Watykanu, Konkordat, wszystko on wywalczył. W ogóle cały układ okrągłostołowy był montowany przez Wojtyłę. Księża katolicy spotykali się i ustalali, kto ma w okrągłym stole uczestniczyć. Kręgi kościelne miały ogromny wpływ na to, że to Wałęsa, Kiszczak i cała ta spółka stworzyła polski układ po 1979 roku. Potężna władza. Wiele partii jest wysłannikami w sumie Watykanu i robi co Watykan chce m.in. innymi Prawo i Sprawiedliwość Jarka Kaczyńskiego. Poza jakimiś tam może drobnymi kwestiami. I oni mając takie wpływy, taką władzę, dostęp do telewizji w ukryty sposób, czy to w programach telewizyjnych, czy to gdziekolwiek wprowadzali Przecież jak ja oglądałem seriale, a tam o, ktoś z groźnej sekty. Uwaga, groźna sekta. I to pokazane w taki sposób, żeby słowo religia, mistyka, niekatolstwo od razu się kojarzyło. O, coś jest nie tak, to może być sekta. Tu trzeba uważać. No a potem jak ktoś powiedział, że należy do zielonoświątkowców, no to on miał mordę omitą przez matkę. Był tak długo bity, kopany, wyrzucano go z domu, nie dawano mu jedzenia, aż nie zmądrzeje i nie uwolni się od sekty. A Watykan zacierał ręce, Watykan tutaj triumfował. Ale czy do końca? Niestety nie. Zniszczył ruch mistyczny w Polsce, a młodzi do Watykanu nie poszli. W Watykanie jest taka zginilizna, taki syf, że młodzi uciekli. No ale gdzie uciekli? Nie ma Boga, bo to sekta. Watykan to ździerstwo, to pedofilia, to molestowanie, to bandytyzm, to oszustwa, to krętactwa, to zginilizna. No to co? pozostaje Magisterka, kariera, kasa, rozpusta seksualna, wyuzdanie. Nic nie pozostaje. Tylko jedna wielka destrukcja. Całe społeczeństwo polskie zostało wychowane w sposób tragiczny. Tak doprowadził Watykan do całkowitej degradacji społeczeństwo polskie. Teraz to społeczeństwo młodych wychowane już w 1989 roku. Już są pełnoletni. No to oni wyrosli w sumie w większości nazwych ludzi, na kanale Na ludzi, którzy tylko kombinują jak się ustawić w korycie. Jak wygryźć innych, jak pokonać innych, zniszczyć innych. Ja dostanę się do pracy, ja muszę zrobić takie CV sobie, żeby innych wygryźć. Inni mają przegrać, ja muszę wygrać. Tylko wszystko wokół kasy, żadnych idei. Nawet weganie, gdy głoszą hasełka w internecie o miłości do zwierzątek, to jest to podszyte cynizmem, kiedy oni po prostu chcą tylko sponsorować wyciskarki, sklepy, produkty i tak dalej. Oni chcą zarabiać. Oni chcą zarabiać i wykorzystują cynicznie hasełka. Taka społeczność wyrosła. To jest robota Watykanu. 16% ludzi uczestniczy w Komunii Świętej. 20% według tam różnych badań wierzy, że Jezus martwych stał. No to o czym my to mówimy? No to, to jest po prostu śmieszne. 50% lata jeszcze do Kościoła, ale to jest takie latanie, bo inni patrzą, bo to wypada, bo to tamto. Wystarczy, że się sytuacja zmieni i nagle zostanie 5%. 20 miliardów złoty wyciskają z biednej Polski. Gdyby tyle o mówili i zatkać ich gęby. Dać te pieniądze biednym, stworzyć rolnictwo, które by wyżywiało biednych państwowe rolnictwo. Ja bym wyeliminował głód w Polsce. Tylko 32 tysiące czarnych w koloratkach wywieźć do Watykanu pociągiem ekspresowym pierwszą klasą. Mamy 20 miliardów złotych zainwestować w państwowe rolnictwo które by produkowało produkty pierwszej potrzeby, takie jak chleb, warzywa, owoce i tworzyć dożywianie głodnych dzieci. To byłby wspaniały program autentycznej pomocy dla ludzi, wyeliminować biedę, no ale państwo, które jest zarządzane przez miliarderów, przez korporacje, kombinuje jak utrzymać głód, bo tam gdzie jest głód, tam jest wyzysk, tam mogą ludzi nie wolić. To jest potrzebne, to jest element potrzebny. Przez kilkanaście lat, kiedy głodowano w Polsce, oni nie mogli dawać darowiźnie produktów z marketów, bo było podatkowane to celowo. To było wyrzucane. Te produkty, one mogły być używane. Można było już ileś procent głodu wyeliminować, dając te produkty, które już się nie nadawały do sprzedaży, a jeszcze się nadawały do zjedzenia biednym głodnym. Przez wiele lat wyrzucano produkty, kiedy 30% dzieci przymierało głodem. Kobiety pracują ciężko w pampersach, one po 12 godzin siedzą i nawet nie mają na opłaty. Są niewolnicami, a nie mogą zrezygnować z pracy, no bo jest bezrobocie, jest głód, jest bieda. Nie mają żadnej alternatywy. Albo zajewaniesz jak wół, nie wychowasz dziecka, nie dasz mu nic, albo cię nie ma. No i w tym układzie, Watykan, oni się ustawili, Oni ustawili siebie tylko wyłącznie. Nie ma jakiejś takiej oddolnej inicjatywy ludzi, by się uwolnili od korporacjonizmu, by zwalczyli to wszystko. Do tego jest potrzebne wychowanie, między innymi to altruistyczne, ta mistyka. Mistycy są potrzebni. To w dużej mierze zostało zdławione. Media przez tyle lat prały mózg ludziom, zarówno strasząc sektofobią, jak i wbijając komercjalizację w mózgi, że tylko kasa, tylko rywalizacja telewizji, tylko konkursy. Ten wygrał, tamci wszyscy przegrali, tamci won, ci są słabsi, jeden wygrał. Czyli jest jeden miliarder, który stoi nad innymi, on wygrywa, on triumfuje i to ma być akceptowane przez ludzi. Jeśli się wzbiera bunt, dajmy ludziom igrzyska. Niech pójdą na stadion, niech obejrzą wokalistkę, która w półnagim stroju zaśpiewa pioseneczki i się troszeczkę uspokoją i tak będzie to trwało do końca. Taki świat mamy, między innymi współtworzony przez Watykan. Oni się cieszą. Nawet jak była afera o krzyż, który gdzieś tam stał i usunięto go, oni mieli to gdzieś, bo ich krzyż już nie interesuje. Póki oni mają kasę, póki oni mają dostęp do budżetu, do pieniędzy, to już ich sprawy religijne tak średnio interesują. Kler jest tak chciwy na kasę w Polsce, że to normalnie tak widać, że, że już nawet katolicy szemrają, jaki to Kler jest chciwy na kasę. Śmieszne, bo samobódni chodzą tam do kościoła, płacą im sami, a potem chodzą i szemrają. Nie ma takiej szczerości. Polak to obłudnik. Z jednej strony wie, jaki jest kler, mówi kler taki, siaki, owaki, ksiądz taki, owaki, pedofil, bandyta, chciwiec, wie to, a za chwilę tam idzie. A bo tam tak fajnie te świecidełka na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, te światełka, ta pasterka, tak fajnie tam jest a jakoś tak kolorowo, tak trochę się rozerwać pójdę. I tak 50% Polaków lata tam i płaci mafii. No a mafia potem z tych 50% co latają robi 90% i mówi skoro nas jest 90% w Polsce, My też mamy mieć prawa polityczne i inne, myż tu rządzimy i trzeba robić to, co my mówimy w sprawie aborcji w sprawie tego, tego, tego, tego, tego, tego i silna walka z sektami. Powstały raporty państwowe zwalczające sekty pisane na podstawie środków dominikańskich, które przedstawiły takie dane, by stworzyć pozór sekty, ale jak już miano pokazać, jakie konkretnie przestępstwa robią, takie już dokładnie pokazane, bez jakichś tam straszenia, snucia jakiś nie wiadomo czego, to się nagle okazuje, że 90% z tych przestępstw popełnili podwórkowi sataniści. A oni nie należą do żadnej sekty. To jest po prostu śmieszne. Mniej więcej ja obliczyłem, że na 500 tysięcy katolików, którzy popełnili przestępstwo, jeden to był z jakiejś mniejszości wyznaniowej określanej mianem sekty. Czyli 500 tysięcy katolików popełnia przestępstwa i nic, nie? To jest ok, Czyli to oni należą przecież do organizacji katolickiej. Czyli sekta katolicka popełnia 500 tysięcy przestępstw, nic, przymykamy oko, nie? No po prostu tak się stało. A ktoś tam jeden na te 500 tysięcy należy do mniejszości wyznaniowej, i powiedzmy, podrobi paszport, żeby uciec z Polski, bo już nie może tu żyć. Czy jakieś drobne sprawy, nie? No to, to o, widzicie, jednak to prawda z tymi sektami, bo oto jest przestępstwo. Jest przestępstwo, widzicie, kryminalne, złapaliśmy ich. A, jednak to prawda, Dominikanie mieli rację. To nic, że u nas 500 tysięcy katolików popełniło przestępstwo, a tu jeden popełnił. O, no weźmy takich świadków Jehowy. Przecież przeciętnie oni są 100 razy bardziej uczciwsi od katolików. A jeżeli jeden z nich coś tam gdzieś przeskrobie, o, to już całe media hulają. Może już teraz tak nie, ale wcześniej to, to, to tylko patrzono na to i Świadków Jehowych, Zielon Świątkowców jednak w mediach nie szczu to, bo oni mają umocowanie polityczne w Stanach i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś z jakiejś mniejszości wyznaniowej takiej grupy, która oddolnie gdzieś powstała, jakaś oddolna inicjatywa ludzie gdzieś tam zaczęli się zbierać i tak dalej zaczęło się coś dziać, interesować i tutaj zdarzyły się jakieś przewinienia, jakieś coś niezgodne z prawem to, to w ten czas tyle programów powstało pokazujących sektę niebo, sekta niebo to, sekta niebo bo tamto. W sekcie niebomiano niemowlaki mordować i zakopywać w posesji. Policja jeździła tam pięć razy, przekopywała, nic nie znaleziono. Kościół katolicki szemrał. I potem, o widzicie, sekta niebo, jedna z tych 300 tysięcy sekt, tak wyglądają sekty, nie? Bogdan Kacmajer po więzieniach siedział i tak dalej. W sumie koniec końców nic mu nie udowodniono. Prosty ludzie chcieli należeć do jego grupy. I było jak było, nie wiem, może były jakieś problemy. Ja nie twierdzę, że tam było cudownie. Natomiast spokojnie mogę powiedzieć, że przeciętnie proboszcz pierwszej lepszej parafii jest 10 razy bardziej toksyczny niż kacmajor. To już na dzień dobry było widać. Kiedy taki proboszcz to pedofil, chciwiec, bandyta lub jakiś ma zawsze machlojena na, na plecach, poza jakimiś może wyjątkami. No to takiego proboszcza, który społecznie dokonuje potwornych zbrodni, tworzy mafijny układ, w którym tylko Kler i władza ma kasę i bogacze, a biedni ludzie umierają z głodu. A taki Kacmajer, który coś tam w grupie gdzieś tam może coś źle zrobił, to jest śmieszne. To jest po prostu taka proporcja, że się w nie mieści. A tutaj program za programem Sekta Niebo i potem o inne sekty. Albo wieczne patowanie jakąś tam grupą w Jones która w Stanach Zjednoczonych popełniła samobójstwo. Nie wiadomo w ogóle, czy ta grupa nie była w jakiś sposób przez CIA montowana, aby mieć model groźnej sekty. Wiadomo, że ten człowiek z agenturą jakieś miał tam powiązania, no nieważne. Gdzieś tam jakaś jedna grupa. I socjotechnika polega na tym, że z tej jednej grupy tak długo się to wbija społeczeństwu, że sekta, samobójstwo, sekta to tamto, siamto. Sprytny numer. Znam się na socjotechnice troszeczkę, także sprytnie to wykręcili, aby stworzyć właśnie to poczucie zagrożenia sektą. Człowiek z, z takiej grupy, z mniejszości wyznaniowej, kiedy jest dobry, kiedy pomaga, kiedy ten... O, bombardowanie miłością. Chcą cię taką miłość, Wciągnąć do grupy. Co by nie zrobił? Albo bombarduje miłością, albo jeśli, na przykład, powie prawdę o Watykanie. O, mowa nienawiści. O, widzicie, jak diabeł działa, jak siąpie nienawiścią? Tak zostali ustawieni, że co by nie zrobił z tej grupy religijnej? Sekta zniszczyć, bo wciągnie ci dzieci. Wszystko ci zabierze, wszystko ci zniszczy. To jest działanie Watykanu. Symbolem tego właśnie są te dzwony. Dzwony walą wszystkim. Wszyscy słyszą dzwony. Mnie budzą, innych budzą, każdego budzą, ich dzwony, od rana do wieczora słychać ich dzwony, które walą wszystkim, bo oni tylko mają być, inni mają być zniszczeni, teraz tego nie mogą, teraz darwinis, teraz to, tamto, siamto, wamto. Imperium amerykańskie, które nie jest w sumie katolickie, większość prezydentów nie miało wiele wspólnego z Watykanem, może poza Reaganem, tak to inni, to właśnie bardziej protestantyzm. I tutaj oni byli w kropce, oni nie mogą szczuć, bo jakby się Stany Zjednoczone wzięły ze swoją sprytną socjotechniką za Watykan, propagandowo z niego by nic nie zostało. Oni mają tajne informacje o tym, jakie Watykan Machloje robił, czy to Bank Watykański czy to przestępstwa w Ruandzie, czy to przestępstwa w Ameryce Łacińskiej. Oni mają taką na nich kartotekę, że mogliby ich zmieść z powierzchni ziemi. O tym, jak podczas II wojny światowej Watykan wspierał Chorwację i Ustaszy, którzy dokonywali potwornych zbrodni, którzy serbów wyznania prawosławnego nawracali na katolicyzm. Jeśli jakiś serb przyjmował katolicyzm, nie był nagabywany. Jeśli nie przyjmował, był albo mordowany w obozach koncentracyjnych w okrutny sposób, kiedy palikami wybijano oczy, torturowano niemiłosiernie, gorzej nawet jak za inkwizycji albo musiał przyjąć niektórych chrzczono na siłę niektórych mordowano, niektórych torturami zmuszano do przyjęcia Watykanu i antypawelicz za tym stał i Watykan za tym stał kiedy Ruscy wchodzą do Chorwacji wówczas Antepavelicz uciekł gdzie? Do Watykanu Stany Zjednoczone mają te informacje zresztą one już jakoś tam wypłynęły, wiemy o nich Potem Watykan transportował Antypawelicza gdzieś do Ameryki Łacińskiej, potem ponoć do Hiszpanii i tam zmarł bez ludzkiej kary. Poza tym jeszcze można by przypomnieć ich inkwizycję, ich kurcjaty, wszystko, jakby tak stany zjednoczone zaczęły robić programy edukacyjne. Mówię o edukacji informującej o Watykanie i zastosowano by 10% tego co wobec mniejszości wyznaniowych, strasząc ludzi sektami. Wówczas bardzo szybko Watykan by się okazał najgroźniejszą sektą, najbardziej niebezpiecznym ruchem. Wszystkie te rzeczy, które Watykan zarzuca mniejszościom wyznaniowej są w kościele katolickim, że niby odcinają od świata sekty. No to właśnie tak robią klasztory kontemplacyjne. Że zakazują jedzenie mięsa, no to są też astetyczne ruchy w kościele katolickim, które też zakazują jedzenie mięsa. Że za dużo o diable, no to też są egzorcyści, którzy bardzo dużo o diable mówią. Wszystko można znaleźć w Watykanie, a i daleko więcej. Przede wszystkim działania polityczne, i tak dalej. Z Watykanu by nie zostało nic. Dać tylko trochę informacji. Ten czas każdy prywatnie by sobie mógł wierzyć w co chce: czy to w Żwirka Muchomorka, czy w Papę Smerfa, czy w Jezusa Maryję, to nie ma znaczenia. Natomiast politycznie, jeśli on wspiera Watykan, no to to jest złe. Ale w pewnym momencie, jakby tylko propaganda medialna ruszyła, nie byłoby nic z Watykanu. Tylko chciwość, brud, mordy, gwałty, bandyty z oszustwa i w końcu by umilkły te dzwony i ja bym się mógł wyspać. zauważyć pewną konsekwencję. Im więcej egzorcystów w Polsce, tym więcej duchownych jeżdżących drogimi samochodami. Watykan zrobi cokolwiek, by zdobyć jak najwięcej dochodów i władzy. Oszuka, zniszczy cokolwiek. Taki jest właśnie wymiar iluzji materiał czasowej, w której rodzimy się na chwilę i znikamy bezpowrotnie, bo jest to wszystko tutaj niedojrzałe. I takie są struktury, że kapłaństwo od tysięcy lat, odkąd jest cywilizacja, współtworzy to zło. To zło ma spowodować, że ludzie, którzy za życia już mają coś osiągnąć w mistyce, bardzo szybko zaczynają zauważać, że to nie jest dobre, i odcinają się od tego, co ziemskie, co materialne, i wchodzą w, w mistyczny wymiar uwolnienia się. I w tym momencie Watykan staje się tutaj przeciwnikiem takich ludzi. I jeżeli absolut już ustali, że czas, materiał czasowej iluzji się kończy, następuje ścięcie życia, m.in. przez Organizację Watykańską. Przez setki lat palono mistyków na stosach, niszczono ich, wykluczono społecznie. To był jeden ze sposobów, w których mistycy odchodzili z tego świata. Watykan poprzez m.in. egzorcyzmy w taki sposób budował mentalność społeczną, by demonem był każdy, a mistyk to już szczególnie. Do Soboru Watykańskiego II własnych mistyków wyrzucano, zabijano, mordowano, robiono z nimi cokolwiek, bo nie pasowali oni do biznesu. Na przykład tak zwany dar języków, który jest znany w chrześcijaństwie charyzmatycznym, był nieuznawany do Soboru Watykańskiego II. Dopiero w ten czas potworzono odnowy w Duchu Świętym, kiedy ludzie Mogli się tam modlić na językach, były uzdrowienia, cuda. To jest dopiero XX wiek. Na wieki twierdzenia, że dary ducha przeminęły, a teraz już jest tylko sztywny obrządek, wytresowany przez kler. Siadaj, wstawaj, zrób co ci powiedzą i nic więcej, nie ma żywego kontaktu z Bogiem. Nie ma nic. Jest tylko przyjęcie komunii w postaci opłatka, spowiedź, i już koniec, a reszta po śmierci w niebie. A co ponad to, to, jest od diabła. I tak setki lat niszczono i zwalczano mistyków w kościele katolickim, nawet tych, którzy w głupi sposób chcieli być dalej katolikami. Bo są ludzie o jakby dwóch wnętrzach w sobie, albo nawet pięciu, dziesięciu. Mają te lepsze cechy między innymi objawiające się mistyką, ale jeżeli mają też te złe cechy, no to chcą być i mistykami, i katolikami. Energia katolicka ich ciągnie do tego, aby trzymać się zbrodniczej Matki Watykańskiej. I nie umieją się tego pozbyć, bo inaczej raz, dwa by się uwolnili. A jeśli się nie uwolniają, to znaczy, że oprócz tych szlachetnych elementów, które gdzieś tam łączą ich z mistyką, oprócz szlachetnych innych elementów takich jak czynienie dobra, pomaganie altruizm, mają w sobie jeszcze tą złą energię, która ich tam ciągnie z mojego doświadczenia ludzie, którzy wychodzili z Watykanu, zauważali błędy a potem wracali, to na przykład mieli bardzo silne jakieś takie seksualne zwyrodnienie które ich tam znowu pociągało aby mogli uprawiać rozpustę aby mogli zło czynić. Albo ludzie chciwi, układni, którzy chcą się tylko wbić w koryto w katolickim państwie, nie chcą należeć do jakiejś mniejszości uważanej za sekta. Wolą sobie niby wygodnie, według swojego błędnego postrzegania, ułożyć życie. Potem jak to życie je wygląda, to łzdzimy. Mają wszystko rozwalone wewnątrz. Czasem zdobędą te pieniądze, czasem zdobędą pracę w tym mafijnym układzie, bo rodzinka nie wyrzuci, pomoże, ale zgnilizna, w jakiej tkwią do końca życia jest potworna, czyli jak uczy stare powiedzenie, że na skróty przez bagna to nie jest do końca na skróty to się tylko tak wydaje, to są tylko iluzje, pozory, no ale oni omamieni energią zła energią chciwości, energią układania się, energią konformizmu, wracają do matki, energia ich tam ciągnie i myślą, no to my będziemy należeli do tych odn odnów w Duchu Świętym do tych charyzmatycznych wspólnot będziemy pomagać i będziemy fajni, a nie są fajni. Bo każdy, kto wspiera Matkę Watykańską jest współodpowiedzialny za to, co ta Matka Watykańska czyni. Tutaj trzeba podzielić prywatne wierzenia, które mnie w sumie nie obchodzą. Czy ktoś wierzy w papę Smerfa, Krasnoludki, Żwirka Muchomorka, Allaha Mahometa, to jest jego prywatna sprawa. I to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Jestem tolerancyjny i wspieram tolerancję każdą. Natomiast to jest tylko wymiar prywatnego wierzenia, ale oprócz tego trzeba też rozważyć wymiar społeczno-polityczny. Czyli jeżeli dana jednostka wspiera również Watykan w ujęciu społeczno-politycznym, daje mu władzę, daje mu pieniądze, daje mu możliwość wykonywania jakichś funkcji społeczno-politycznych, to oprócz jego prywatnej wiary, co jest jego prywatną sprawą, mamy wymiar jego działalności społeczno-politycznej, za co jest oceniana ta osoba. Tu już nie oceniamy to, czy on wierzy w to, w tamto, żwirka-muchomórka, krasnoludki, Maryję, w obrazy świętych, w ukazującego się Jezusa na szybie gdzieś tam, czy w cokolwiek czy jakieś tam cuda, obojętnie jakie, to już jest jego prywatna sprawa. Ale on oprócz tego jest działaczem społeczno-politycznym, wspierającym konkretne państwo, konkretną organizację, dając jej przyzwolenie na wykonywanie określonych działań. No i on może być dobry, on może przeprowadzać babcię na drugą stronę ulicy, on może nie przeklinać, on może być uczynny, ale co z tego, jeżeli on... Jest współbandytą wspierającym zbrodniczą organizację i nie dzieje się to przypadkiem. Ma w sobie taką energię, która go ciągnie do tego, aby współuczestniczyć w zbrodni jako trybik machiny zła. Jest odpowiedzialność społeczno-polityczna. Ktoś nie musi zabijać, ale może robić to pośrednio. Może być współuczestnikiem zbrodni. Kiedy na przykład matka esesmana dbała o jego kuchnię, dbała o jego ubiór, współtworzyła możliwość wykonywania przez niego zbrodniczych działań. Takiego na przykład gestapowca, który bił, mordował, to on przychodził do domu na obiad, zjadał go, miał wszystko wyprane, gotowe i mógł iść do pracy i robić. Czyli ta matka, ona szlachetnie wykonywała dobre uczynki, pomagała, prała i tak dalej, robiła to bezinteresownie. I w pewnym sensie no to jest fajne, ale to też miało działanie społeczno-polityczne. Ona współuczestniczyła w źle, a według obiektywnej oceny zło i dobro nie wynika z jakichś subiektywnych pobudek, choćby dlatego, że każdy z nas rodzi się po to, aby zdobywać wiedzę, aby poznawać, aby intuicyjnie łączyć się z absolutem i jego wartościowaniem dobra i zła. Kiedy tego nie robi, robi celowe zaniedbanie, nawet jeśli się samo oszukuje, nawet jeśli ukrywa to przed sobą, że jest antymistyczny. Bo kto jest antymistyczny, buduje w sobie zło, zło obłudy, fałszu, zakłamania i pozornego dobra. I teraz ktoś, kto współtworzy potęgę Watykanu, ma krew na rękach, tą, którą Watykan montuje. W XX wieku mieliśmy zbrodnie w Chorwacji ustaszy, którzy nawracali prawosławnych mordem, torturami, przemocą, zabójstwami. Mieliśmy widobójstwo w Rwandzie, kiedy największe rzezie odbywały się w kościołach katolickich przy współudziale księży, których potem Karol Wojtyła chował po parafiach. Mieliśmy potworne zbrodnie przeciwko dzieciom, które były molestowane, pedofilia i miały siedzieć cicho, bo Karol Wojtyła im to załatwiał wszystko. Kazał siedzieć cicho, chronił zbrodniarzy w sutannach, a nie ofiary. Mieliśmy zbrodnie Banku Watykańskiego, który prał pieniądze mafii, uczestniczył w różnych machinacjach finansowych. Mieliśmy współudział w zbrodniach Pinocheta w Chile, gdzie torturowano, porywano, masakrowano ludzi, między innymi przy współudziale Kościoła Katolickiego. Sam Karol Wojtyła odwiedził Chile i wyszedł do okna z Augusto Pinochetem, zbrodniarzem który potem jeszcze za życia doznawał sądów za swoje zbrodnie. Wojtyła był z nim. Wojtyła spotykał się z największymi zbrodniarzami politycznymi, jak George Bush i inni, którzy zlecili torturowanie, zabijanie, wzniecili wojny międzynarodowe, mają krew milionów na rękach, a Wojtyła z nimi się obściskiwał przed kamerami. Widzieliśmy to wszyscy. Jeden z większych zbrodniczych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Reagan, to była wielka przyjaźń. Kiedy na zlecenie CIA i Reagana dochodziło do zamachów na przywódców w Ameryce Łacińskiej, w dziwny sposób zginął przywódca Ekwadoru, przywódca Panamy. Kraje były napadane, niszczone. Z Polski zrobili sobie kolonie, gdzie dzieci z zespołem dałna umierają z głodu gdzie niepełnosprawni nie mają żadnej opieki. Socjale wszystko powycinali, zniszczyli Polaków, którzy sami sobie to wypracowali, właśnie współudziałem za zbrodnie w katolickiej zarazie. To między innymi Polaczki współuczestniczą w masakrach, jakie Watykan dokonuje, bo wspierają tę organizację. Chcieli być wielcy? Mieli wielkiego Polaka, Karola Wojtyła Papieża? I są. W świecie jest taka prawidłowość. Im ktoś jest większy, tym więcej w poplerach zbierze tak jak Żydzi byli narodem wybranym. Widzieliśmy w Europie, jak ich wybrano, wyselekcjonowano na rampie w Auschwitz do gazu. I tak samo Polaczki chciały być wielkie, chciały mieć sławę i mieli. Zrobiono z nich kolonie, murzynów Europy. Miliony Polaków musiało wyjechać za chlebem, by pracować jak woły robocze za darmo, by Holendrzy, Anglicy mogli się paść na socjalach, na pół etatu pracować, no bo murzyni robią za nich. Polacy i inni. Po to była potrzebna Polska, Unii Europejskiej. Mieć murzynów Europy, no bo jednak z Chinami się użerać, z Chińczykami to jest kłopot. Bo transport, bo to, bo tamto. Dobrze sobie stworzyć takie mini Chiny w Europie. No i Polaczki się do tego nadały, ale sobie tak to wypracowały swoim katolickim obłędem. No i mamy. Mistyków niszczono, mistyków masakrowano, a to sekta, a to tamto, a to siamto. I widzimy. Mistykom nic się nie da zrobić, mistyków można zabić, można ich zniszczyć, ale nie pokonać. A to zniszczenie to jest tak naprawdę tylko usunięcie już niepotrzebnej cielesnej powłoki, która mistykowi w pewnym momencie już nie jest potrzebna. Czyli swym złem głębsze dobro wyświadczają mistyków ale za swoje zło odpowiedzą, bo czyniąc zło, zło do nich wróci i właśnie Watykan jako zbrodnicza organizacja przez stulecia jest samoniszczona, samodestrukcyjna, widzimy to. Koniec końców stracili władzę polityczną, skończyli jako rzekomy moralizator społeczny, kiedy Wojtyła wychodził i apelował o pokój, apelował o to, o tanto, był przeciwnikiem wojny w Iraku, ale jak już trzeba było wysłać żołnierzy do Iraku, katolickich, polskich z kapelanami, wszystko ok, mogli jechać, nic nie było na przeszkodzie. Taka hipokryzja Wojtyły. Puste deklaracje, wychodzenie co niedzielę i apelowanie o pokój, a kiedy co do czego przyszło, to jego ludzie, katolicy, Polacy i inni w Afganistanie, mordowali, grabili, zabijali. Imię ojca, syna Ducha Świętego i Karola Wojtyły. Karol Wojtyła, jak już mówiłem, rozpętał sektofobię w Polsce. Zmonopolizował religię do jednego kultu katolickiego i gdzieś tam na obrzeżach niepopularny luteranizm, prawosławie, jakiś tam buddyzm polityczny. Zarejestrowano dla niepoznaki trochę tych ruchów półkatolickich, średnio katolickich i jakichś tam chrześcijańskich, buddyjskich. Tak, żeby tylko pokazać, o jest tolerancja, musi być tolerancja, musi być demokracja. Taka demokracja tylko w amerykańskim stylu, udawana, taka przez CIA zmontowana. Możecie wybrać pomiędzy partią A partią B. Partia A i partia B to są nasze partie. Wy możecie wybrać raz na cztery lata, wybierzcie i będziecie mieli demokrację, a potem jesteście sami sobie winni. Wybraliście to i siedzieć cicho, o co macie pretensje. My zarabiamy kasę, a wy jesteście winni. A Wojtyła w Polsce dostał działkę dosyć dobrą, to mu odpowiadało. Drogie samochody, widzimy ojca ryzyka, widzimy resztę. Wielkie czapy, diamentowe krzyże, czepią Polaków z kasy. 20 miliardów rocznie czeszą. A Polaczki jak zahipnotyzowani przez telewizję, przez media, dalej tkwią w omamach bycia dumnym, bo mieli Polaka papieża. Trzeba dodać Polaka papieża zbrodniarza Karola Wojtyłę, który w dziwny sposób po zniknięciu Jana Pawła I, co się podejrzewa, zamordowanie przez pozorny zawał serca, typowy numer, podaje się leki, które mają to wywołać. Agentura stosuje to od wielu lat skutecznie, żeby wywołać atak serca u ludzi, którzy są niewygodni. Jan Paweł I znika i nagle wybierają agenta wpływu CIA Karola Wojtyłę Polaka. Od setek lat papieżami byli tylko Włosi. A tu nagle CIA udało się zamordować najprawdopodobniej jednego niewygodnego i wstawić swojego człowieka. Karola Wojtyła. Wiadomo, człowiek, który od lat jeździł do Stanów Zjednoczonych, miał kontakty z agenturą. Między innymi mieszkał na studiach we Włoszech z Amerykanami, którzy musieli mieć jakieś kontakty z agenturą. Więc Wojtyła już nie wiadomo kiedy, ale w jaki sposób był połączony z agenturą. I teraz taki człowiek jest wpychany po śmierci papieża, który kilkadziesiąt dni pobył papieżem i nagle cykl. zgon bardzo dziwny, bardzo niewyjaśniony. Śmierć przez upozorowany zawoł serca jest bardzo prawdopodobna jako zabójstwo i wchodzi Karol Wojtyła. I zaczyna się cały spektakl wspierania reżimów proamerykańskich w Ameryce Łacińskiej, między innymi Chile i w innych krajach, Argentyna, hunta wojskowa, Wespół z klerem, co teraz papież Franciszek, tak zwany Bergoglio, był współczesnikiem hunty wojskowej, która miała rzeź ogromne ilości Argentyńczyków, którzy ucierpieli od tej hunty wojskowej. No, i teraz papież jest właśnie stamtąd. Ratzinger, Hitler Jugend, robił. Każdy, kto współuczestniczy w źle, który jest głębszym dobrem, to fakt. Ale wykonując zło, to na swoim poziomie, dopóki oni zrozumieją, co jest głębszym dobrem, muszą odzyskać zło. Zło za zło. Przekleństwo jest na katolikach ewidentnie widoczne. W Polsce zostali tak zrobieni, że, dla przykładów mają dostać emeryturę, jeżeli będą ciężko pracować. Przesunęli to do 67 roku życia przeciętna długość życia Polaka, 71 lat. Ale tych ludziach, którzy pracują właśnie po zawodówkach i tak dalej, w fabrykach, przeciętna długość życia jest jeszcze niższa, 67-68 lat. Magistry, których stać na kupowanie lepszej żywności, opieki medycznej i tak dalej, żyją dłużej, bo to jest po prostu selekcja. A ci po zawodówkach, których się tak edukuje, by jedli syfy z marketu, które im się podaje, tak się ich goni w pracy, taki jest terror i tak dalej, że przeciętnie żyją 68 lat. I dajmy na to, że nawet komuś by się udało przeżyć dłużej z tych ludzi, bo to jest średnia. No to jaką dostanie emeryturę? 30% za rok? Czyli jeżeli ktoś zarabia 1200 gdzieś w fabryce, no to wychodzi 400 zł. No dajmy na to, że takiej małej niedazą będzie 700 zł. Jak powiedział jeden tam z partii rządzącej z Platformy Obywatelskiej, on nie wierzy, że to dojedzie, jeżeli będą te emerytury, będą śmieszne. Ci, którzy płacą niskie ZUSy, to będą dostawać po 700-800 zł. No to jeżeli na przykład w Trzborku, w mieszkaniu takim jak w bloku, 200 zł czynsz za nic, plus opłaty za śmieci, za to, za tamto, za licznik, koniec końców wychodzi jakieś 800 To skąd wziąć pieniądze teraz na jedzenie? To ma być emerytura. Przenieśli do 67 roku życia. Haruj jak wół, nie dostaniesz nawet emerytury. Tak zrobili katolików polskich. A Wojtyła montował to. To się stało podczas Okrągłego Stołu. Orszuli Dębowski, wysłani przez Wojtyłę, montowali spotkanie z Kiszczakiem, z Wałęsą. Potem ci ludzie zmontowali układ, w którym biskupi mają wille, samochody itd., tak najdroższe fury, wielkie czapy, odwiedzają najbardziej ekskluzywne burdele i biedny, skołowaciany lud, który prany ma mózgi poprzez różne festiwale, poprzez telewizje, konkursy itd., tak by ich skołowacić i dojeni są, ale biega z nich 50% dalej tam, do Watykanu, a deklaruje katolicyzm ponad 80% procent Polaków. No bo są powiązani jeszcze ze świętami i tak dalej. Nawet jak nie biegają tam na msze 50% biega, 16% przyjmuje Eucharystię, to jednak gdzieś tam duchowo, energetycznie łączą się ze złem. Jest w nich zło i pędzi ich zło tam właśnie. Żeby się zebrali w jedną kupę podczas mszy. Część z nich zjadła opłatek, by się zjednoczyć w jedno ciało, jedno ciało zbrodni, którego głową tego ciała watykańskiego poprzez komunię, uczestnictwo w bieganiu tam na msze, głową jest papież. Papież, który ma spółki z politykami. Papież, który ma spółki z mafią poprzez Bank Watykański. Papież, który współuczestniczy w wojnach, który je wspiera na różne sposoby. Który wspiera sektofobię. Który w ukryciu przez lata wspierali pedofilię. Robili wiele zła, teoretycznie bezkarnie. Natomiast praktycznie kara jest zawsze psychologiczna, mentalna, ukryta za życia, po nie mamy czyściec. No ale o tym już nie musimy mówić, bo to już jest kwestia wiary, poznania itd. To jest w sumie nieistotna sprawa, co będzie po śmierci, skoro my jesteśmy tu i ten wymiar nas interesuje w tym momencie. Także zbrodniarze watykańscy między innymi jako bardzo dobry środek to właśnie mają te egzorcyzmy. Egzorcyzmy są niezbędne, by właśnie konsolidować tłum. Bo oczywiście gdzieś tam na obrzeżach twierdzi się, że diabeł to jest taki bardziej symbol zła, że trzeba poddać się medytacji, tak jak w buddyzmie. I takie rzeczy się twierdzi, ale takiemu prostemu tłumowi lepiej egzorcyzmami wbijać w głowę strach. To jest najlepsza metoda. Bo Watykan to jest organizacja finansowa, zarabiająca pieniądze, by zarabiać pieniądze, to trzeba być tak jak księgarnia. W księgarni można kupić książkę zachwalającą dietę wegańską, krytykującą dietę wegańską, neutralnie wobec diety wegańskiej, wszystkie poglądy. Tak samo w Watykanie są medytujący, nie niemedytujący, egzorcyści, nieegzorcyści, twierdzący, że piekło jest odwieczne i mówiący, że do piekła się pójdzie tylko na chwilę, albo, że piekło jest symbolem, że to nieprawda, diabła nie ma. No tak można powiedzieć, że to tak Watykan poglądów nie ma, ma tylko jedną wielką tacę, gdzie trzeba jak najwięcej więcej wrzucić. Ma swoje polityczne interesy, chociaż właśnie egzorcyzmy są z tymi interesami najbardziej spójne, bo tam, gdzie jest strach przed diabłem, tam człowiek przerażony jako dewotka lata nieustannie na msze, potrafi być na pięciu mszach dziennie i za każdym razem wrzucić na tacę, jeśli ma cokolwiek, ma ostatni grosz i... Taka osoba jest przerażona, wszędzie widzi zło, wszędzie widzi diabła, diabeł się czai wszędzie, sekty się czają wszędzie, diabeł jest wszędzie i o to, to chodzi, żeby był ten strach.